Grupa Infra w Wolne Media. Witam w audycji grupy Infra. Przy mikrofonie Michał Kuśnierz Dzisiaj ze mną jest Adrian Poliński. Witaj, Adrianie. Witam. Dziś porozmawiamy o masonerii. Brzmi trochę złowrogo, prawda? Dla wielu pewnie tak. No właśnie, bo tutaj od razu na myśl przychodzą spiski, Żydzi, <laughs> I, i tym podobne różne mroczne takie tajemnice, o których postawiamy się porozmawiać i trochę rozwiać. Tak, szczególnie zapewne jest złączenie Żydów z mrocznymi tajemnicami. <śmiech> Więc... No ale niestety tak to jest postrzegane, bo w naszym społeczeństwie i nie, nie, nie tylko w naszym, bo ogólnie masą kojarzy się z, z kimś, kto potajemnie piskuje. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że często też jest komunistą. Ogólnie m, obraz masonerii rysuje się w ten sposób, że są to jakieś takie tajemnicze postaci, które próbują tutaj ułożyć nasz świat po swojemu, prawda, nas oczywiście przy tym, tych szarych ludzi wykorzystać, a tak naprawdę przecież masoneria to nie jest ani żadnym ruchem politycznym, a w zasadzie to jest ruch bardziej filozoficzny niż, niż polityczny. Tak, z całą pewnością nie można nazwać masonerii czy też luź wolnomularskich, żadnymi nurtami e, ani religijnymi, ani politycznymi, aczkolwiek pojawia się zasadnicze pytanie, czym jest wolnomularstwo, czym jest masoneria, mhm. ponieważ czy sami masoni sobie doskonale z tym razem, potrafią odróżnić nazwę, co jest masonerią, a co nie jest masonerią, a co jest lożami, które dają masonerię. Mm -hmm. Natomiast y, z ten problem z zadłużeniem mają laicy. I w zasadzie się nie dziwią, ponieważ faktycznie może to y, troszeczkę wyglądać skomplikowanie i nieprosto. No właśnie, ale z czego to wynika i, i czym tak naprawdę jest ta prawdziwa masoneria? Znaczy, tutaj wypadałoby przedstawić krótki wstęp w ogóle, skąd którym się masoneria. Tak? Mm. Pierwszym mitem, który należałoby rozwiać, to to, że masoneria w zasadzie Pojawiła się, wiele wielu osób tak uważa, przynajmniej te, z którymi ja rozmawiałem, te, z którymi my mamy do czynienia prawda, na, w naszej działalności infrowej. W zasadzie taki, w ludzkiej wyobraźni ukłuł się taki stereotyp, iż masoneria wzięła się w zasadzie w XVII wieku, może nawet XVIII, i w zasadzie znikąd, tak? po prostu zebrało się kilku panów, będą prowadzać jakieś tajemnicze rytuały, rząd światem i pociągać ze wszystkie sznurki. No oczywiście e, geneza jest zupełnie inna. Mm -hmm. Genezy są dwie. Pierwsza e, to jest ta taka bejkowa, o której e, sami Maxoni już mówią, e, iż e, powinniśmy skończyć z legendami. Znane stwierdzenie, nie, nie warto rozmawiać o szaleństwach z Memphis. E, jak to powiedział Joseph de Mistr z 1784 roku jest to jego twierdzenie. Przede wszystkim e, pierwsza taka legendarna e, geneza masonerii to jest taka, iż jest ona związana z budowniczym e, świątyni e, Salomona. Prawda? Tak. Mhm. I to rzekomo od niego miała się wziąć ta struktura i on miał być tą inspiracją. No i no te symbole również. Koniec... tak. Tak, także pośrednio tego nawiązują. Natomiast prawdziwy zersk historyczny wiąże się z cechami rzemieślniczymi, ponieważ w XII wieku w Europie zapanowało istne szaleństwo na katedry. Mhm. I Wiedza dotycząca budowania tych katedr była pilnie strzeżona. że Rzemieślnicy, którzy organizowali się w cechy, mieli swoje stopnie wtajemniczenia. Cechy katedralne, bo tak też czasem były nazywane, były niezwykle elitarne. Te cechy z czasem zaczęły mieć swoją symbolikę, swoją tajną wiedzę. Tajna wiedza, która, którą tą wiedzą była właśnie wiedza dotycząca budownictwa, budowania katedr. Z czasem później także w ogóle architektury jako takiej te elitarne towarzystwo zaczęło czasem, z czasem zmieniać się w towarzystwo, które zaczęło wyznawać jakiś pewien światopogląd. No właśnie, jaki? Ta ewolucja następowała z czasem przełomem, od który, o którym możemy mówić, że w zasadzie z tych takich nurtów czeladniczych gildli, cechów, cechów, nie gildli, zostało jak gdyby zapoczątkowana masoneria to jest XVI, XVII wiek, ponieważ wtedy w cechach zaczęto nadawać tak zwane miejsca honorowe, tak zwane też przyjęciami honorowymi. Czyli zaczęto do tych elitarnych grup przyjmować osoby, które nie były budowniczymi, ale na przykład sławiały się wiedzą na inny temat były osobami wysoce bogobojnymi, szlachtnymi, wyróżniały się jakimiś cechami charakteru, albo po prostu były osobami na wysokich stanowiskach władzy. Także wyróżniają to samo to, że te osoby były na wysokich szczeblach władzy za niczymi świadczyło, musiały jeszcze spełniać kilka innych przesłanek właśnie charakteru. I z czasem właśnie zaczęła się tworzyć ta struktura, którą dzisiaj nazywamy masonerią, która przejęła właśnie wiele z tamtej symboliki mm. budowniczej, ponieważ tak jak widzimy dzisiaj cyrkiel, e, czy m, wiele innych właśnie elementów nawiązujących do budownictwa i związanych z symboliką masoniską. Mm -hmm. e, I właśnie pytanie mi zadałeś które zadaje wielu ludzi, może no przynajmniej czym właściwie zajmują się ci Masoni, tak? Bo wiemy, że są, jest na temat ich mnóstwo mitów, no ale czym w zasadzie się zajmują. Przede wszystkim Masoneria nie jest organizacją, tak jak już powiedziałem, religijną i nie jest organizacją polityczną, ale jest organizacją, którą można by nazwać filozoficzno-teistyczną. Masoni wierzą, że świat jest konstruktem. A skoro jest konstruktem, to musi mieć swojego budowniczego. Tym budowniczym, nazywany czasem wielkim budowniczym, wielkim konstruktorem. Tak, wielkim architektem. Tak, wielkim architektem jest Bóg i teraz samo pojęcie Boga jest stosunkowo enigmatyczne. Tu warto by teraz poruszyć zagadnienie nurtów masonerii, ponieważ one różnie rozpatrują ten wariant, ale niezależnie w zasadzie od nurtu podejście do istoty Boga jest niezwykle liberalne, ponieważ osoba, która jest ze wyznania katolickiego może być masonem, tak samo mhm. jak każdy, niezależnie od odłamu islamu, taki człowiek też może być masonem. Osoba każdej wiary faktycznie może być masonem. Jedynie ateizm nie, nie wpasowuje się w tą ten tradycyjny, tradycyjną masonerię. Ale tak w zasadzie ta postać Boga jest bardzo enigmatyczna i w zasadzie no, wydaje mi się, że też to tak brzmi bardzo ogólnie i w pewien sposób liberalnie. tak Bóg jako konstruktor jest w zasadzie podstawą każdej religii, tak? Tak, ale to, to zaraz, może za Zaman przejdziemy do tych szczegółów, o których mówisz, o różnych nurtach masonerii, ale może powiedzmy w końcu, bo przecież masoni nie zajmują się tylko filozofowaniem, ale podejmują różne konkretne działania, zazwyczaj e, działania społeczne, prawda? Tak, w Polsce obecnie te działania, przynajmniej według mojej wiedzy, aczkolwiek być może masoni robią w tej chwili znacznie więcej niż wiem, Chodzi oczywiście Bardzo na gruncie możliwie. społecznym, na gruncie społecznym przecież jasna. Mają swoją gazetę. W ogóle zastanawiam się, skąd tak duże braki wiedzy dotyczące. Masonerii w Polsce, ponieważ, e, tak jak właśnie powiedziałem, wydając swoją gazetę, od mm czasu -hmm. do czasu występują e, także spotkania otwarte, w których można dowiedzieć się sporo na temat masonerii. E, w Stanach Zjednoczonych e, są nawet takie, można by to nazwać, spoty reklamowe, zachęcające, tak. otwierające, prawda, cały przedział rekrutacyjny dla osób, które chcą wstąpić do, e, do masonerii. Tylko teraz właśnie powstaje pytanie, czym jest masoneria, a czym masoneria nie jest? Mhm. I tu trzeba było właśnie powiedzieć o, o nurtach w niej, o wolnomularstwie. Przede wszystkim może czym jest masoneria? Masoneria, zwana regularną, czyli tradycyjną, to jest ta masoneria, która odwołuje się do wszystkich zasad, tak zwanych 12 zasad mularzy regularnych, które są zasadami tradycyjnymi, które były w zasadzie od zawsze. One są także czasem nazywane landmarkami. To są jak gdyby takie topiki, które każdy mason zna, które są dla niego ważne i które wyznaje. To są podstawy, podstawy jak gdyby wyznawania. To znaczy wyznawania w, w sensie swego rodzaju taki, nie wiem, że dekalog, tak, droga postawa Tak, postw, wyznawania tak? ideału y, masońskiego, mm -hmm. wyznanie ideału masońskiego. Do tych 12 zasad y, oprócz prawda, tego iż należy wyznawać cnoty masońskie, którymi jest chociażby prawdom bycie prawdomównym, bycie y, osobą dobrą, y, szczerą, otwartą ale także potrafiącą bronić pewnych wartości. Natomiast do tych dwunastu zasad należy, one także określają, kto może przystąpić do wolnomularstwa, czyli na przykład osoby wolne, niezależne, dobrych obyczajów, mhm. które w przypadku Wielkiej Loży Narodowej Polski zobowiązują się wypełniać ideały pokoju, miłości i braterstwa. Ale także Większość, czy każda loża tradycyjna, ta regularna, ponieważ tradycyjna równa się regularna, loża tradycyjna jest nazywana regularną w masonerii, nawiązuje bardzo często do pojęcia patriotyzmu. Loże narodowe zobowiązują się szanować władze konstytucyjne, szanować prawo, szanować kościół katolicki, co w, polskie, co w konstytucji Wielkiej Loży Narodowej Polski jest podkreślone. Iż nie ma ona zamiaru spiskować przeciwko Kościołowi, jest otwarta i darzy go wielkim szacunkiem. Mm -hmm. Tu warto nadmienić, że stosunek Kościoła do Wolnomularstwa jest jak najbardziej negatywny, co zresztą zostało określone w wielu pismach. I do dzisiejszego dnia w zasadzie ten stosunek pozostaje bardzo negatywny. To można o tym przeczytać także w katekizmie Kościoła katolickiego. Zatem yy, takie są mniej więcej wyznaczniki yy, tej tradycji No dobrze, ale yy, rozumiem. Z, z tym, że nadal nie podzieliśmy, znaczy rozumiem, że pe są pewne zasady, yy, według których członkowie Loży postępują i jak rozumiem, postępują również yy, znaczy po prostu na to dzień również w swoim życiu zawodowym. Tak, no? tak, Jakby tak. To jest, też ich zobowiązuje, pewnej etyki postępowania, ale to też się wiąże właśnie z... No właśnie, z czym to się wiąże, bo czy na przykład już tutaj może trochę popłynę w stronę stereotypowego spojrzenia na, na działanie masoneli. Jak rozumiem, powiedzmy, w gronie loży, o czym się dyskutuje, nie wiem, czy się postanawia, podejmuje jakieś decyzje, tak? Czy, tak, czy przede wszystkim... Jeżeli później, to, chodzi o... znaczy chodzi mi o to, przepraszam, że ci przerwę, że, że tak powiem, później to się przekłada na działania tych osób poza lożą? Od razu zaznaczę, w lożach tradycyjnych, regularnych istnieje zakaz rozmawiania na tematy religijne i polityczne. Osoba, która porusza takie tematy, uznawana mhm. jest za nietaktowną, za niekulturalną. W czasie, jak gdyby, zakończenia prac loży, bo tak się nazywają rytuały pracami loży, następuje czas agapy, czyli takiego posiłku w trakcie którego istnieją rozmowy, ale te rozmowy nie dotyczą e, polityki, nie dotyczą religii, ponieważ, e, i wydaje mi się, to całkiem słuszne i racjonalne, e, te dwa tematy najczęściej dzielą ludzi. Mhm. Ale Może, jednak wyznaczane są pewne, powiedzmy, nie wiem, kierunki postępowania, tak? Można to określić. Oczywiście e, dyskusje mogą dotyczyć ludzkich zachowań, e, ludzkiej, e, dajmy na to, m, pewnych cnót, natomiast nie są one związane z dyskusjami religijnymi, czy, bo tak jak wcześniej powiedziałem, masonem może być osoba wyznająca niemalże każdą religię, więc pewna dyskusja religijna tutaj nie zachodzi, tak samo i polityczna. Jest zakaz rozmawiania na te tematy, natomiast loża może obradować na temat spraw bieżących, na temat spraw loży, na temat pewnych idei wolnomularskich, rozwijania filozofii wolnomularskiej, skupiania się na elementach wspólnych, Braterstwa, mm -hmm. jedności, bo to jest bardzo ważne. Natomiast te elementy, które dzielą, e, bo na nich temat się nie rozmawiam. To jest taka dżentelmeńska umowa, można powiedzieć. Mm -hmm. Natomiast chciałbym powiedzieć trochę o czymś, co. E, o pewnych lożach, które są kontrowersyjne, a których, na przykład, które są nieregularne. Ich z kolei wielka loża, loże narodowe, loże, loże regularne takie jak na przykład Wielka Loża Narodowa Polski czy powiedzmy Lef Hans działająca w Warszawie czy Waleriana Łukasińskiego czy chyba najbardziej znana Polska Loża, czyli Loża Matka Kopernik mhm. nie tolerują są to loże, które zerwały stret, ponieważ tu warto jeszcze też powiedzieć o tym, iż istnieje wiele tradycji masońskich, jest y, ryt francuski, jest wiele innych rytów, czyli, rytów, czyli sposobów w jakie odbywają się rytuały, sposoby inicjacji, przyjęcia i tak dalej. Jest wiele lóż, które y, zerwały z pewnymi tradycjami, z tymi 12 zasadami, z tymi Old Churches, z tymi y, y, z tym wszystkim, czym mówiłem wcześniej i powędrowały w kierunku ezoterycznym, okultystycznym mhm. albo z kolei w inną stronę y, stały się w zasadzie takimi organizacjami quasi-politycznymi, których na przykład nie ma, y, nie istnieje zakaz rozmawiania na temat polityczny. Znaczy no, masz to na y, myśli na przykład, nie wiem, klub Bilderberg czy... Nie, nie, nie, nie, nie. Grupa Bilderberga jest, nie ma nic wspólnego z lożami y, masojskimi, no, ani nie, nie z tymi losu. regularnymi, ani z tymi nieregularnymi, to należałoby obalić. ogóle mm -hmm. sam fakt y, y, przypisywania grupie Bilderberga jakiegoś niezwykle oryginalnej konstrukcji jest zaskakujący, ponieważ takie nieformalne spotkania, które miały charakter może półformalny, tak, zdarzały się od wieków największy z nich chyba w 1815 roku kongres tańczący, tak. Mhm. Ja bym porównał grupę Bilderberga właśnie do takiego kongresu. Oczywiście grupa Bilderberga ma znacznie mniejszy wpływ, bo wiadomo co, jakie postanowienia zapadły na kongresie. Natomiast charakter, w taki sposób podejścia do pewnych spraw jest paralelny. Natomiast mam tutaj bardziej na myśli na przykład zakon Odd Fellows. Mhm. To jest takie stowarzyszenie filantropijno-charytatywne, które w pewien sposób już ogranicza. Jest bardziej racjonalne, propaguje walkę z pewnymi zabobonami i ma pewne inne poglądy jak gdyby na świat niż wolnomularstwo regularne. Są loże zachodu. Jest wiele lóż, które nawiązują właśnie tradycji okultystycznej, mistycznej, ponieważ warto jeszcze też powiedzieć, iż loże tradycyjne nawiązują ze świętą księgę pośrednio uważam Biblią. Mm -hmm. tak. Natomiast jest wiele y, organizacji quasi-masońskich, y, takich lóż, nieregularnych, jak to nazywają je loże regularne, y, właśnie, które nawiązują do różnych nurtów mistycznych, do kabały, y, do sufizmu. Y, naprawdę ich jest mnóstwo, czy do okultyzmu średniowiecznego, czy nawet czasami do satanizmu, ale stricte są to loże, które nie. Jest... W zasadzie one same siebie nazywają jako masońskie, aczkolwiek masońskimi nie są, ponieważ nie dowiązują w żaden sposób do tradycji masońskiej. To jest trochę tak jak z sektami, tak? Pytanie, czy loża, która właśnie nie dowiązuje do tradycji masońskiej, ale jest jakąś lożą mistyczno-okultystyczną, jest lożą masońską. Zależy, kogo zapytamy, tak? I teraz właśnie dostaje pytanie, czy członkowie tych lóż mistyczno Okultystycznych są masonami. Teraz zależność czy pytanie będzie takie w zależności od tego, kogo za... odpowiedź będzie taka w zależności od tego, kogo zapytamy, bo jeśli zapytamy się członków tych loż, oni z pewnością wiedzą, tak jesteśmy masonami, mm. jeśli zapytamy się członków, e, który jest z loż regularnych, tradycyjnych, to powiedzą, no nie no, przykro nam ci panowie albo te panie, no nie należą do masonerii, są to jakieś ruchy quasi e, masońskie, ale nie jest to, nie jest to loża. Mhm. więc w zależności kogo zapytamy taka będzie odpowiedź ja sam nie mam zamiaru tutaj jej dawać ponieważ mam jeszcze za małą wiedzę po drugie wydaje mi się że jest to troszeczkę taki no wieczny spór tak. Mhm. dobrze to może po krótkiej muzycznej przerwie na którą Państwa i Ciebie zaproszę powiemy właśnie o tej jeszcze prawdziwej masonerii o niektórych rytuałach jak też o tych różnych dimitoriach, które ciągle tworzą się i krążą wokół także za parę minut Infra, prawdziwe wolne media. Witam po przerwie, audycja grupy Infra. Mówi mi o razem z mną jest Adrian Zwoliński, rozmawiamy o masonerii. Adrianie, żeśmy tutaj poruszyli kwestie tych tak zwanych pseudomasońskich organizacji. I dyskusji których... na temat tego, czy są one pseudomasońskie, czy są masońskie. No właśnie, i chyba te z właśnie. Z pewnością nie są tradycyjne. Tak. Ale też one chyba tak najbardziej napędzają te wszystkie negatywne opinie na temat działania masonerii, często właśnie na nią, na nią się powołując. Ale jeszcze chciałbym wrócić do tych prawdziwych, tak jak mówiłeś, regularnych masonów. Cała otoczka, znaczy ten nim tajemniczości wokół nich też jest związany z z bardzo rozbudowaną symboliką, rytuałami. Tu mówiłeś trochę na początku o tym, z czego to wynika, ale może powiedzmy więcej na ten temat: skąd ta taka tajemniczość? Tu wypadałoby wrócić do pewnych, właśnie samych początków, ponieważ w zasadzie. Lożą, pierwsza, wielka, pierwsza większa loża powstała z połączenia czterech niewielkich lóż w Anglii w 1717 roku. U nas w Polsce było to troszeczkę później, ponieważ pierwszą lożą, jaka powstała w Polsce, przynajmniej taką, o której wiemy, o której świadczą dokumenty, jest Czerwone Bractwo. To mhm. była taka loża, która pozostawała pod wpływem takiej... Rewolucji francuskiej w duchu jakobińskim, można by powiedzieć. Następnie mieliśmy kilkanaście innych, bo ona stosunkowo szybko się rozpadła. I prawda jest też taka, iż do masonami było wiele znanych osób, także ze świata religii katolickiej. Mhm. Ale nie tylko. Stało się tutaj wspomnieć Stanisława Szcząstęgo-Potockiego, który był wielkim mistrzem. No jeden, tak. z, jeden z ostatnich królów Polski, Stanisław August Poniatowski. No bo to jest mój cała, mój. cała gama postaci, prawda? Które... Tak, hmm. można by tutaj wymieniać. To wymieniłem takie dwie najbardziej znane. Z... Leżał... Tak, a będą leżały także i tak. i biskupi. Tak, tak, tak, prawdopodobnie Adam Mickiewicz też należy, ale przynajmniej sympatyzował. No właśnie, jak Niech to jest? jest Powiedz mi, czy y, Masa, znaczy, członek Loży Masońskiej może się przyznać publicznie do tego, że jest członkiem Loży Masońskiej, czy nie? Znaczy nic nic nie stoi obecnie, e, właśnie obecnie z tego przynajmniej co nie wiadomo. E, obecnie nic nie stoi na no, przeszkodzie, żeby taka osoba się przyznała. Bronisław Wilstein kiedyś należał właśnie do wielkiej Róży narodowej Polski. Obecnie teraz już podobno już... nie. Tak, teraz już obecnie nie należy. Ale z tego, co wiem, chyba też jakoś się specjalnie z tym nie krą. Znaczy, te takie, właśnie ten mit dotyczący tego, iż um, masoni gdzieś tam się spotykają, po ciemku, wyrósł z tego, iż na początku faktycznie zanim wykształciły się takie zasady tradycyjne, tak, zanim nastąpiła recepcja przejęcia e, tych właśnie zasad e, e, z, związanych z cechami, tak, e, przejęcie no. całej struktury, stworzenie symboliki, e, jakby usystematyzowanie tych cnót masońskich i tak dalej, to faktycznie panowie, ponieważ e, Wcześniej masoneria była organizacją tylko męską. Dzisiaj masoneria tradycyjna jest także organizacją tylko męską. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, że istnieje oczywiście w Polsce na przykład loża Prometea, która złożyła kobiety, ale nie jest to loża tradycyjna. Należy ona pod obediencję loży francuskiej i wtedy w tamtym okresie powiedzmy XVIII początek XVIII wieku. Faktycznie panowie spotykali się często zakładając jakieś maski, to był popularne we Włoszech na północy, Włoch. W jakichś ciemnych zaułkach, także mieli cały cykl zawołania, gdyby. Na przykład mason masona mógł poznać po tym, że mówił, pada deszcz, tak? Mhm. Albo uwaga na deszcz, albo zanosi się na deszcz mieli cały cykl zawołań. Wiązało się to z kilkoma tam kwestiami. Po pierwsze wola wtedy wola no, pozostać w ukryciu po to, aby ta organizacja pozostała elitarna, Tak? To no świadczyło pewne literności. To raz. Dwa. Kościół katolicki bardzo, można powiedzieć, agresywnie reagował na przynależność do masonerii. Dlatego też osobę, która przynależała do niej, mogły spotkać pewne represje. To wzmagało pewien, to tworzyło pewne poczucie większej wspólnoty, większej, większej właśnie elitarności. To dodawało, można powiedzieć, takiego smaku, tak? Pewnej właśnie tajemniczości, z której z czasem zaczęto rezygnować na rzecz właśnie rozbudowy tej filozofii czystej. Mm -hmm. no tak, ale to jednak mimo wszystko, znaczy po pierwsze nie ma co się dziwić temu, że cała, cały ten ym, ruch jakby obrus y, takimi legendami i y, właśnie wszelkimi stereotypami y, te związanymi z teoriami spiskowymi, ale z drugiej strony też to wygląda na taką trochę zabawę chłopców, którzy y, właśnie się bawią w taką, jakieś takie wyjątkowe, elitarne towarzystwo i no, załatwiają jakieś to znaczy, takie polisowe sprawy. Mm -hmm. Znaczy, jeżeli chodzi o masonerię tradycyjną, to też nie do końca, bo zależy co nazwiemy tą zabawą, tak? jeżeli samodoskonalenie się, to w zasadzie takie dwa najważniejsze punkty, jakie możemy postawić przed, przed ówczesną, przed właśnie obecną masonerią tradycyjną, to jest właśnie wyznawanie wielkiego konstruktora, tak? wielkiego architekta mhm. i samodoskonalenie więc y, wydaje mi się że jakimś w miarę ciekawym sposobem na życie, jeżeli kogoś to oczywiście interesuje. No tak, no, ale ja tu miałem no, to... bardziej na myśli tą otoczkę całą, znaczy tej telewizyjnej. Aha, tak, no otoczka tak może, tak może, taka może być, ale ona wynikała się z niewiedzy. Ja przychodzę właśnie do tej niewiedzy, Zaskakujące jest właśnie y, cała ta Cały, szczególnie właśnie w Polsce postrzeganie masonerii, ale o tym możemy się mówić za chwilę. Chciałbym jeszcze tylko przytoczyć, właśnie, e, kilka, kilka elementów rytualnych związanych z lożą tradycyjną, mhm. ponieważ e, loża rozpoczyna się otwarcie. Tak? Najpierw loża tej otwarta, mistrz uderza młotkiem, po prostu uderza młotkiem w stół, i to świadczy o otwarciu loży. Następnie następują prace loży które są bardzo zróżnicowane, czyli właśnie pewne elementy rytuałów itd., tak dalej, wyznania, całe kwestie związane z tułami, z tą teistyczną częścią, tak, które mogą przypominać trochę takie quasi religijne obrzędy. Innym elementem jest także przyjęcie kogoś do wspólnoty. Ja mam przed sobą właśnie, XIX-wieczną relację. Na ile jest ona prawdopodobna, na ile zmyślona, tego nie wiemy. Jest ona anonimowa i wynika z niej, iż y, taki nowicjusz, który był przyjmowany do pewnego poziomu wtajemniczenia, okay. pierwszego poziomu wtajemniczenia, na początku musiał klęknąć y, przed braćmi, rozpięcić koszczulę, y, ods odsłonić łydkę i pokazać y, serca, kiedy to uczył, w którym potwierdzał, że chce być przyjęty do masonerii. Następnie brat dozorca przykładał mu szpadę serca i nowicjusz chciał pokonać drogę na wschód z tą szpadą przy, przy sercu, a później tylko powtórzyć pewną przysięgą na cyrkiel, na Ewangelię, jeszcze wcześniej ją wywożono i ta Ewangelia, brzmi, ta przysięga brzmiała więcej tak, iż czuję się godnym mieć gardło, przeróżnięte serce i wnętrzności poszarpane do morskiej, wrzucone przepaści ciało moje na popiół spalone, do wszystkich częściach świata rozrzucone i dalej właśnie następowało wyznanie, jak gdyby ufności w cnoty, że tak decyduje się być mimo wszystko, mimo tych niebezpieczeństw E, wyznawać na samym i wyznawać inne mm -hmm. No Następnie później następuje e, zamknięcie pracy i właśnie Agapa, o której wspomniałem, czyli takie jak gdyby no, uczta swojego rodzaju po zamknięciu pracy. Ale te, te wszystkie mm, tajemne rytuały też się przyczyniły do tego, że o masonach zaczęło się mówić właśnie o, jak, jako takich e, swego rodzaju Działających właśnie w jakichś elitarnych gronach, ale już tak wracając do, że tak powiem, faktów historycznych, to jednak tu możemy otwarcie powiedzieć o tym, że jednak masoni rzeczywiście mieli duży wpływ na, na historię, nie tylko Europy, ale też i Stanów Zjednoczonych. Przecież nie od dzisiaj wiadomo, że... A nawet i Polski przecież, bo samo konstytuowanie się Stanów Zjednoczonych było dokonane właśnie przez masonów, tak samo jak nasza konstytucja 3 majowa rewolucja francuska, tak. ja a aż zgodę. wreszcie i Unia Europejska, prawda? Znaczy, tak, ja się zgodzę, ale to moim zdaniem o czymś świadczy to, że parę osób należy do jednej organizacji, i jest to organizacja podkreślę niepolityczna i nie religijna nie świadczy od, a odgrywałem jakąś rolę w historii, nie świadczy o tym, że ta organizacja odgrywa tą rolę. Oni są masonami, ale są także mężczyznami stanu, politykami, ale nie masonami i politykami, tak? No tak, e, ale, ale jednak jest to. Loży nie są politykami, są członkami loży. Z tego, co, o czym mówiłeś wcześniej? E, jest ta taka silna więź, prawda, pomiędzy... Tak, e... oczywiście. Zgodzę się. I to właśnie... Czy stąd właśnie wynikają te wszystkie mity. Właśnie z pewnego braku zrozumienia e, samej idei masańskiej, tak? Mm -hmm. e, ponieważ e, czy wniosek może być prosty. Dla osoby, która nie zna tej idei, no to ta osoba patrzy, tak, no faktycznie mam cztery osoby, te cztery osoby są politykami, mają władzę i należą do jakiejś organizacji. No to muszą współdziałać, tak? Ta organizacja musi pociągać za sznurki. To są takie proste schematy myślenia, które są powielane, później już nikt nie sprawdza ich, prawda, prawdziwości. To wszystko się rozsadzi w internecie i, prawda, nagle powstaje jakiś zakon iluminatów, Jakieś historie no. dotyczące tego, iż symbole masońskie są prawda, na dolarach, a warto tutaj powiedzieć, że te symbole, które są na dolarach, nie są tylko symbolami masońskimi, bo były także symbolami purytańskimi i nawiązywały ogółem do pewnych świeckich tradycji. Jak chociażby to oko y, wszechpatrzące, ono nie tylko oznacza Boga, y, ale poza tym ma jeszcze wiele innych znaczeń, jak chociażby wiedzę, y, jak chociażby y, wspólne działanie, nie? tak? niekoniecznie musi mieć tą, taką etymologię religijną albo quasi-religijną, albo masońską. Mhm. Także y, to jest, istnieje tak wiele uproszczeń i często z takich uproszczeń, które czasami są nieszkodliwe, czasami zabawne, tak? Powstaje wiele krzywdzących stereotypów, takie jak na przykład w Polsce powieleje Radio Maryja. Ja osobiście dziwię się, chociaż być może, czy nie, on no, dziwię się, tak, czemu e, któraś po prostu z się nie oburczy i e, nie wystosuje jakiegoś pisma, ponieważ e, często zdarzało się tak, iż na tej Radio Maryja prawda, masonów oskarżano o coś, tak? Mhm. No, motorycznie. E, tak, w czasie, gdy lekarują oni postawę, no, co tu dużo mówić, patriotyczną, propaństwową szacunek dla prawa i taką też kultywują mm. mimo o no, masonerii regularnej, więc tak? po prostu jest to wysoce niezrozumiałe i następuje pewien synkretyzm, tak? To, co powiedziałeś, urasta czasem też do rangi absurdu, bo nagle y, no, przedstawiciele prawda, i ktoś czasem mówi kościoła y, katolicko toruńskiego wrzucają y, wszystko do jednego worka i na zasadzie skojarzeń mamy tych prawda, złych masonów, no i kto jeszcze jest zły, tak? Żydzi, no Żydzi muszą należeć do masonerii. Tak. No a kto jeszcze był zły? No komuniści, tak? No to, to wiadomo, no, to, to musi być Żyd, który należy do loży, który ma światopogląd, prawda, jakiś, y, y, to y, skrajnie lewicowy, komunistyczny. To no, jest mm -hmm. totalny absurd, y, ale to takie stereotypy się powiela, tak? No właśnie. E, dobrze, Adriani to może zaproszę jeszcze państwa i ciebie na jedną przerwę muzyczną, krótką. I później porozmawiamy jeszcze chwilę o właśnie masonerii w Polsce. Także zapraszam za parę minut. Semplice, non sarò tua complice. Né, quel soprammobile che sposti come vuoi. microfono Infra. wolne media. Witam ponownie po muzycznej przerwie na Infra. Dzisiaj mówimy o masonach. razem ze mną jest Adrian Zwoliński. Witam. Adrianie, mówiliśmy tutaj o, o tym, że często właśnie te, te stereotypy wynikają z, przede wszystkim z niewiedzy. Jeśli chodzi o Masonerię. Zaczęłeś mówić o, o tych polskich tradycjach masońskich, także może powiedzmy parę słów chociażby o, o tym, jak to wygląda w Polsce i czy możemy powiedzieć e, o tym, że jakieś znaczące osoby e, ze świata choćby polityki otwarcie przyznają się do, e, do tego, że są członkami lóż masońskich. Znaczy, tak, tak jak wcześniej powiedziałem w zasadzie masonerii w Polsce i historii datuje się od 1721 roku, od początku XVIII wieku, kiedy to utworzono Czerwone Bractwo. Następnie, no wiadomo, takie znane postaci, o których już mówiliśmy, jak właśnie Stanisław Sofobus mhm. czy Migoc Potocki, czy później, no znana postać już w XIX wieku, Walerę Łukasiński, który stał się pewną, no, takim, pewnym takim bohaterem polskich masonów. Natomiast obecnie po pewnym, pewnej susze, można by tak to nazwać, którym był okres komunizmu, później realnego socjalizmu, po 1989 roku, w 1991 roku zarejestrowano na pewno wielką lożę narodową Polski, która jest tą główną, regularną lożą. Mm -hmm. A także kilka innych, które można by po prostu także zaliczyć do, do, do tego nurtu wolnomularskiego. Natomiast pytałeś tutaj o osoby, które należą do luz w Polsce. Na pewno no, tak jak wcześniej powiedziałem, są to takie osoby jak Pan Bronisław Wilstein. No tak, to umieć. Tak, po 1989 roku pan Jan Olszewski, który się odciął od tych kontaktów. Mamy w końcu panią Marię Szyszkowską, to jest pani, która właśnie należy do tej organizacji, tej Loży nieregularnej, tak, jeden z dłuższych liberalnych, przy czym liberalizm w rozumieniu masańskim bardziej stół się gdzieś tak na lewicę w centrum. Uh -huh. Ta pani właśnie e, jest redaktorką czasopisma Wolnomura na Polski, e, który jest powszechnie dostępny, tak? Nie jest jakimś czasopismem podziemnym. Można go naprawdę uh -huh. zakupić. E, także e, jest też właśnie w pewien sposób zastanawiające, czemu ludzie po prostu z tego czasopisma i czerpią wiedzę. Albo z informacji zamieszczonych na stronie, czy ze spotkań, które są czasem organizowane, albo do osób, które po prostu deklarują się tymi członkami. Mm -hmm. no, e, no, między innymi, no więc to są właśnie takie dosyć znane osoby, e, które, e, które należały właśnie do Mhm. Mm e, no tak, no w każdym razie nie jest to jakiś powód, który te osoby chciałyby przed czy przed wiedzą publiczną. Dobrze, może jakbyśmy to podsumowali, możeśmy tak trochę tylko liznęli ten problem, bo to jeszcze wiele... Tak, wiele... dokładnie. Nie, nie mówiliśmy tu specjalnie zbyt wiele o historii, o symbolice, ponieważ yy, także o osobach wszystkich, które należały spoza Polski, Ponieważ wolnomularstwo amerykańskie jest osobnym tematem wolnomularstwa, mm -hmm. wolnomularstwo polskie osobnym, ryt francuski osobnym, tak loże, które na początku powstania wywoływania właśnie na początku XVIII wieku to jest po prostu bardzo szeroki temat, więc starałem się, staraliśmy się chyba w jakiś taki ogólny sposób nakreślić ten kształt, jak to mniej więcej wygląda, i czym w zasadzie jest ta masoneria, a czy to nie jest. Mhm. No i zasygnalizować to, że jeśli ktoś tak naprawdę tym się interesuje lub ma chęć wygłosić jakieś teorie na temat różnych, tak. różnych spiskowych teorii, to na początku byłoby dobrze gdyby zasięgnął wiedzą, a zawsze jeżeli ma jakieś wątpliwości może zadzwonić do loży, może mm -hmm. zapytać się, może poczytać, eee, to nie jest żadna tajemna wiedza, oczywiście poszczególne informacje zdobywa się z pewnymi stopniami w tej ale jest to normalne, bo jest to nadal pewna organizacja stosunkowo elitarna, tak, nie każdy się może do niej dostać, tylko te osoby, które wykazują pewne zainteresowanie tą tematyką. Mm -hmm. Oczywiście. Także nie jest to całkiem racjonalne i normalne. Natomiast jeżeli ktoś, kto szuka, ten znajdzie. No właśnie, dokładnie, tak chciałem to podsumować. Tutaj żeśmy oczywiście nie poruszyli tych wszystkich kwestii, znaczy tylko w minimalnym stopniu tych wszelkich pseudo, że tak powiem masońskich, luszczy organizacji, które mają się za masońskie, a które bardziej mienią się takimi tajnymi stowarzyszeniami czy też zakonami, ale już jest osobny temat na temat dotyczący wszelakich teorii spiskowych. Myślę, że kiedyś też powrócimy do tego i trochę być może opowiemy o iluminatach i tym podobnych stowarzyszeniach. W każdym razie, jeśli ktoś ma ochotę, to tak jak tu Adrian powiedział, nie stanowi to specjalnego problemu, aby odpowiednie informacje znaleźć. Wystarczy tylko chcieć. Ja ze swojej strony polecam które naszej strony internetowej www.ilufra.org.pl gdzie też poruszamy czasem kwestie właśnie różnych tajnych stowarzyszeń, teorii spiskowych i tak dalej. Ale jak wiemy, dzięki Adrianowi nie powinniśmy tego specjalnie wiązać z masonerią, która jest bardziej taką Myślę o światopoglądowym, tak? Dobrze mówię? Tak, tak, zdecydowanie tak. Także zapraszam do lektury naszej strony, jak też i naszego forum, gdzie toczą się dyskusje na przeróżne tematy. Bardzo interesujące. Dziękuję Ci, Adrianie, za udział w tym programie Dziękuję dzisiaj. Bardzo. I zapraszam do wysłuchania kolejnych naszych audycji.